Jesteśmy w podziemiach, tutaj jest spokój, cisza, na górze tętni życie, trudno było znaleźć stolik nawet, żeby tam usiąść, więc przesiedliśmy się tutaj. Myślę, że tutaj jest dobre miejsce. No dosyć jest przyjemnie chyba. Przydałoby się tutaj takie fajne wygłoszenie, ale... Yy... Może to jest pomysł na to, żeby tutaj jakoś to ładniej zorganizować, ale widzę, że na razie to taki składzik jest też. No na razie tutaj jest tak roboczo bardzo. Mhm. E, mamy dzisiaj sporo tematów do omówienia. E, no, zaczniemy od trendów tygodnia, to o czym już mówiłem, że warto byłoby chyba w audycji o tym zawsze powiedzieć. E, potem temat ency czy nie ency, zostawię to tak w takim skrócie. Wikipedia, WikiVIP, czyli zbiór głosów znanych ludzi, o tym też powiemy. No i z wolnej kultury mamy sporo tematów. E, jednym z nich jest e, zamieszanie wokół ministra Zdrojewskiego. Ogólnie można powiedzieć trzy tematy poruszymy w, tej, w, tej, w, w tym temacie. E, pierwszy polski podręcznik do ekonomii kultury jest na licencji Creative Commons uznanie autorstwa na tych samych warunkach do niekomercyjnego użytku. Opowiemy o, o artykule Tomasza Genicza Otwieranie zasobów instytucji publicznych i o tym, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie reformy prawa autorskiego. Nie wiem, czy jeszcze coś zdążymy. Jak zdążymy, to jeszcze zdążymy opowiedzieć o tym, co będzie. No to co, to zaczynamy. W takim razie trendy tygodnia. Zajrzeliście na tą stronę? Ja wczoraj zaglądałem. Ja nie wiem, jak to jest aktualizowane. Czy to jest aktualizowane codziennie? Czy to jest raz w tygodniu aktualizowane? Ja tego nie wiem. Jest, jest taki napis na samym dole strony. Ostatnio zaktualizowana w sobotę 1 lutego Aha. o 6.19.39. Aha, czyli e, czasu no to, chyba, tak. chyba takiego domyślnego UTC. Oczywiście ja wcześniej szukałem tej informacji, ale nie było. Chyba. Może przeoczyłem. To jest mała czcionka, więc można nie zauważyć. No nie, no szukałem dokładnie. Nie, normalnie chciałem... informacje na samym mhm. do, dole. No, no to dobrze. No to znaczy, że to jest tydzień do tygodnia, czyli jak dzisiaj patrzymy, no to jest tydzień wstecz. To, tak, dzisiaj. No to bardzo właśnie tak myślałem, że to tak powinno być zrobione. Czyli jutro będzie już ten jeden dzień przesunięty. I też będą już inne te trendy prawdopodobnie, no bo mamy tutaj tak mistrzostwa świata w piłce, siatkowej mężczyzn, dziesiąta pozycja. Pewnie się odbywają właśnie te mistrzostwa. Anna German niezmiennie jest tutaj w czołówce ciągle na dziewiątym miejscu. Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014, to one się niedługo zaczną od 7 do 23 lutego i rośnie zainteresowanie i przez najbliższe tygodnie pewnie to będzie wysoko tutaj w rankingu. Ukraina, no ciągle gorący temat Ukrainy, na której dzieje się dużo różnych rzeczy, rewolucja, niektórzy mówią, Polska to już tradycyjnie zawsze będzie Polska chyba w tym rankingu, jak widzę, na szóstym miejscu. Mariusz Trynkiewicz już troszkę słabnie na piątej pozycji. To jest ten przestępca, którego wszyscy się boją, że wyjdzie z więzienia teraz. Natalia Star, co pierwszy raz widzę Polska. Zaraz, ma... zaraz ym, spróbuję znaleźć A. tekst znajomego wikipedysty, który... Na Facebooku właśnie skomentował tą pierwszą dziesiątkę. Do wszystkiego miał jakiś komentarz, więc. A no to fajnie. Więc to, to... chyba jest wszystko, da się wytłumaczyć. No to byłoby fajnie, żeby włączyć tutaj, żeby zajrzeć zawsze na tą stronę i się on to robi cyklicznie. Polska modelka i aktorka filmów porno. Natalia Star. 56 518 wyświetleń. Nina Andrycz. Właśnie wczoraj zmarła w Warszawie wybitna aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna recytatorka oraz poetka i pisarka. Yy, niesamowita postać. Każdy kto się na jej temat wypowiada, yy, brakuje mu słów, bo żyła długo, 102 lata. Yy, przeżyła dwie wojny światowe. Yy, ja tak z, z córką wczoraj rozmawiałem, że jak wybuchła wojna światowa, druga wojna światowa, Tonina Andrycz miała ponad 20 lat. 27 lat. To już w pełni, że tak powiem, sił i, i świadomości. Także to niesamowite, co ta kobieta przeżyła. Zresztą bardzo sympatyczna, miła postać. Tak trochę brakuje w Wikipedii jej głosu, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Może uda się coś w tym temacie zrobić. Na drugiej pozycji Varis Dirie. Hmm, modelka i pisarka w latach 1997-2003, ambasadorka ONZ. No tak zupełnie nie wiadomo, skąd to się tutaj znowu wzięło. To znaczy, ja nie wiem, No e, dotarłeś, Szymon, do tego e, opisu? Okazuje się, że tamten opis dotyczy najbardziej popularnych w całym miesiącu, a więc to jest troszkę inne e, podsumowanie. No to... e, już patrzę właśnie na to od na statystykę oglądalności i mamy tak... E, 25 stycznia mamy 586 wyświetleń, a 26 stycznia już 35 837, czyli to mógł być, jakiś, mógł być jakieś wydarzenie typu film albo jakieś w telewizji, albo, albo jakiś news, cokolwiek takiego. No właśnie, to, to ciekawe, że to takie niespodzianki, ale to fajnie zajrzeć sobie właśnie, bo jak ktoś nie wiedział, nie przegapił coś. Można się dowiedzieć, co się dzieje, tak. Można się dowiedzieć, tak. E, avaris dirie. Hmm. No trudno, może się uda dowiedzieć, może ktoś ze słuchaczy nam podpowie. Tak jak ostatnio zresztą ktoś podpowiedział. A propos właśnie Trynkiewicza, jak zaczynaliśmy to już z 2-3 tygodnie temu, było 3 tygodnie, albo cztery nawet. No i gender albo gender, jak ktoś woli. Na pierwszym miejscu 165 220 wyświetleń, całkiem niezłe wyniki. Chyba ciągle w miesięcznych zestawieniach jest dosyć wysoko. Co jest ciekawe, swoją drogą, jeżeli chodzi o takie tego typu zestawienia, zwróćmy uwagę na to, że niektóre wykresy popularności tych haseł mają taki kształt mniej więcej równy, to znaczy codziennie jest sporo i, i tak codziennie ta liczba głosów się zbiera na, na tygodniowy wynik, a właśnie niektóre hasła są takie, że najpierw długo, długo nic, a potem jednego dnia na przykład ogromna liczba wyświetleń przez co wskakuje sobie na wysokie miejsce, gdyby nie było jakiegoś tam wydarzenia, to to by było dane hasło dużo mniej popularne. Także jak czytamy statystyki oglądalności, to te statystyki nie oddają charakteru pojawiania się danych tematów. Tak jak na przykład zimowe igrzyska olimpijskie, po prostu popularność rośnie dlatego, że z każdym dniem jest coraz bliżej do, do igrzysk No tutaj właśnie mi się bardzo podobają te statystyki, bo, bo one tak pokazują, tak uśredniają wszystkie media. Wszystkie, nie tylko te mainstream, ale też inne. No, blogi też tutaj pewnie wpływają jakoś na, na to, że, że coś się pokazuje i myślę, że w najbliższych latach będziemy obserwować, jak to się właśnie zmienia, że czegoś nie ma w mainstreamie, a pojawia się w internecie na jakimś blogu na przykład i tutaj też będzie to miało wpływ, bo, bo to, ta, ta komunikacja przenosi się jednak coraz częściej z, z tych głównych ośrodków medialnych. Do, do internetu, do komórek i to będzie coraz bardziej popularne i to ciekawe będzie obserwować w najbliższym czasie, wydaje mi się. No dobrze, to co kolejny temat mamy. Już zaczęliśmy rozmawiać o tym chyba trzy tygodnie z Szymonem, tak troszkę prywatnie, ale temat wydaje nam się warty poruszenia, tutaj przynajmniej mi się wydaje warty poruszenia. Chodzi o czy coś, czy artykuł jest encyklopedyczny, czy nie jest encyklopedyczny. No więc tutaj w MITO, gdzie jesteśmy, pan Piotr zamierzał założyć hasło na temat właśnie tego miejsca, które istnieje od 24 lat. Ja też nie wiedziałem o tym, że to tak długo tutaj funkcjonuje. No i chciał zrobić hasło na temat właśnie tego miejsca. No i pierwsza rzecz, jaką powinno się zrobić, próbując umieścić nowe hasło w Wikipedii, no to zobaczyć, czy jest zgodne z zasadami Wikipedii. No i ja już troszkę znając te zasady, ale zajrzałem jednak na, na te strony, żeby sobie przypomnieć. No i tak szukam, no przede wszystkim naj, najczęstszy zarzut haseł nowych jest taki, że to hasło nie jest encyklopedyczne. No więc dobrze, no to ok no to szukam w takim razie, gdzie jest jakieś wyjaśnienie, co to jest encyklopedyczność hasła. No i tak nie trafiłem na, w tych zasadach głównych dotyczących Wikipedii. Są tutaj wynikające wprost z filarów Wikipedii zasady. Jest ich pięć, ale tutaj nic nie ma o, o tym, jak, co to jest hasło encyklopedyczne. Jest natomiast link do hasła, który, znaczy do opisu nieencyklopedyczności hasła, czyli na zasadzie zaprzeczenia, że co, co jest nieencyklopedyczne, no, ale dobrze byłoby wiedzieć, co jest encyklopedyczne. I, I tutaj próbowałem znaleźć taką definicję i tej definicji nie znalazłem. A szczególnie jak ktoś próbuje i zaczyna, no to jednak dosyć istotne jest to, żeby, żeby tą informację uzyskał w dosyć, dosyć łatwy sposób. Szymon, ty masz też na ten temat chyba przemyślenia jakieś, jeśli chodzi o, o tą zasadę i czy, dlaczego nie jest zasadą encyklopedyczność, nie jest zasadą Wikipedii, tak? Trzeba zacząć od tego, że takimi najważniejszymi zasadami w Wikipedii czy jakimiś najważniejszymi normami, którymi się kierujemy, to są filary. No i... Te filary, na przykład niedawno Julia, czy pseudonim Lantuszka wymieniła w radiu, kiedy była zaproszona z okazji 15 urodzin Wikipedii. I, i Wikipedii. I tam, 13 urodzin Wikipedii i tam, te pięć filarów Julia wymieniła jako właśnie podstawowe. No i, i tak to dobrze oddaje sytuację. Następnie te pięć filarów, te pięć filarów stanowią, znaczy nie stanowią, ale one rzutują w jakiś tam sposób na różne inne zasady, no i na przykład jest taki filar Wikipedia to encyklopedia i jak na samym początku próbowano w ogóle definiować całą Wikipedię, nie, nie tylko, jeszcze nie było polskojęzycznej, była najpierw tylko anglojęzyczna no to starano się y, opracować to, y, co to znaczy, że Wikipedia jest encyklopedią. I y, dużo łatwiej było na samym początku y, opisać to, czym na pewno Wikipedia nie jest, niż to, czym jest, bo można by powiedzieć, że Wikipedia jest resztą tego, Oprócz tego, czym no, no tak. nie jest. Jeżeli nie jest bazą danych o firmach, jeżeli nie jest mhm. e, mównicą e, tam, światopoglądową itd., tak no to to jest i tak dalej, to jest resztą. No tak, ale tutaj, e... tutaj mamy coś takiego, coś, co jest niebezpieczne według mnie. Zawiera w sobie hasła na wzór publikowanych w encyklopediach powszechnych. Ale z, z, zobaczcie, że już właściwie te encyklopedie powszechne przestają istnieć. Myślisz, że za jakiś czas ten tekst będzie niezrozumiały dla ludzi? Co no, to jest encyklopedia powszechna? No dokładnie. No, no, już, już teraz przecież nie ma. Było opublikowanych w encyklopediach powszechnych, specjalistycznych, różnego rodzaju e, almanachach. No dobrze by było, żeby jednak społeczeństwo pamiętało o encyklopedystach francuskich, o rewolucji. E, francuskiej, o tych e, osiągnięciach epoki oświecenia e, i tam tego typu kwestie na pewno no więc oni, e, się pojawiały. No więc, więc oni więc, chyba jest, mieli, encytropedia, jakieś, encytropedia. mieli oni jakieś swoje zasady i może warto dotrzeć do tych zasad, według jakich e, umieszczali swoje hasła. W no, dodatku pewno, tutaj jest dodane... Dodane tutaj jest jeszcze specjalistycznych. Ja bym nie był taki pewien, czy specjalistyczne encyklopedie, y, hasła specjalistyczne w Wikipedii mają y, swoje miejsce, bo jeśli y, encyklopedia jest specjalistyczna, dotyczy jakiegoś wą, y, wąskiego y, tematu, no to właśnie jest wyrzucana z Wikipedii, bo jest stosowana za nie encyklopedyczne. Nie. Nie, no może, może dotyczyć wąskiego tematu, byleby ten y, temat był encyklopedyczny, to znaczy dotyczy, dotyczył całego świata, na przykład może być osobne hasło o jakimś gatunku y, y, rośliny, czy zwierzęcia, czy, czy jakiegoś tam A, w tym sensie po prostu o taksonie. I, mhm. I to jest wąski temat jak najbardziej, ponieważ y, osobniki mogą występować w jednym miejscu i może być ich y, na granicy wymarcia i y, y, może prawie nikt się nimi nie interesować, ale one są encyklopedyczne w rozumieniu takim, że cały świat musi uznać, że one istnieją i one nie są ważne y, dla y, tylko kogoś, kto je sobie wymyślił, bo nikt ich nie wymyślił, tylko to, to, to nie jest kwestia zasięgu jednego podwórka na jednym z tysięcy polskich osiedli, tylko właśnie to jest y, fakt na, na cały świat, że to istnieje. Mm -hmm, no ale encyklopedią specjalistyczną będzie również encyklopedia Warmii i Mazur. O której mówiliśmy dwa tygodnie temu i, i tam Możliwe. na pewno nie wszystkie hasła będą encyklopedyczne z punktu widzenia Wikipedii. Owszem, no właśnie, tak. więc tutaj troszeczkę to się kłóci, ale co mówię, że nie warto sięgać do tych zasad, którymi kierowaliśmy. Znaczy, jeszcze może dokończę, do, do jeżeli chodzi o tamtą encyklopedyczność, mm -hmm. nie encyklopedyczność. Po prostu y, dużo y, starszy status mają, y, dużo, dużo ważniejsze są te te ustalenia, co nie jest encyklopedyczne i od niedawna, od kilku lat staramy się mniej więcej określić, co właśnie encyklopedyczne jest. Mhm. Czasem ta granica jest sztuczna, czy wydaje mi się sztuczna, jak, jak na przykład dla mnie kryteria encyklopedyczności sportowców. Czy sportowiec zagrał tam 5, czy 6, czy 15, czy 16 jakichś tam meczy czy Meczów. meczów. Um, no właśnie. I, ale ale ja ty... niektóre, niektóre te zasady cyklopedyczności są dosyć takie naturalne. Czy, no właśnie, czy a Szymon, a ty, a ty jesteś inkluzjonistą czy delekcjonistą? Może, e, może najpierw powiem, co to jest. Żeby się nie pomylić, to znaczy ja jestem, ja jestem z tych inkluzjonistów, a więc z tego, co... Z tego, co dobrze powiem, jestem jestem delecjonistycznym inkluzjonistą, tak? <grych> to może tak, wytłumaczmy, tak, bo, tak, bo tak, nie wszyscy... Może jestem inkluzjonistą, ale delecjonistycznym. Nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Świat wikipedystów można tak troszkę na siłę podzielić na delecjonistów i inkluzjonistów. Delecjoniści to są tacy, którzy są za okrajaniem wikipedii, usuwaniem z, nich, z niej haseł, które nie spełniają właśnie niektórych zasad albo według nich są niepotrzebne. A inkluzjoniści z kolei odwrotnie uważają, że dlaczego nie, dlaczego nie umieszczać haseł nawet bardzo specjalistycznych i jakichś takich wąskotematycznych i są za tym, żeby jak najwięcej treści znalazło się w Wikipedii. Znaczy prawie dobrze to, prawie dobrze to ujmujesz. No. Delecjoniści po prostu mają silną, silne poczucie tworzenia encyklopedii, w związku z czym oni bardzo kładą nacisk na to, żeby wszystko, co się znajdowało w Wikipedii, właśnie było ważne z perspektywy całego świata, żeby to było obiektywne, żeby to było rzetelne. Więc pobudki delecjonistów są wzniosłe i, i takie pozytywnie ujęte. Natomiast właśnie ich działalność najczęściej przejawia się w działaniach negatywnych, czyli w, w takich akcjach jak usuwanie, komentowanie, że powinno być usunięte i takie inne rzeczy. Natomiast to wszystko jest pod, skierowane w no, ku, ku temu, żeby Wikipedia e, zawierała tylko takie hasła, które właśnie będą, e, będzie można się nimi pochwalić, żeby to nie były gnioty o jakichś tam e, fikcyjnych postaciach z jednej bajki, albo żeby to nie były opracowania e, seriali napisane przez e, typowego e, widza takiego serialu, którym jest... E, no dziecko, które ledwo umie składać zdania, bo, bo, bo jest mała szansa, że ktoś z merytoryczną wiedzą będzie mógł to poprawnie y, zredagować, w związku z czym lepiej, żeby tego nie było. Myślę, e, że trzeba jest... rozróżnić tutaj zdecydowanie y, gnioty, czyli artykuły słabo napisane, od tych na tematy, które mogą się wydawać to znaczy ja, ja mało istotne. Ja wiem, istotne. ale mówię o, tym, które, y, o, tych, ty, o tych gniotach, które z natury są skazane na bycie gniotami. To znaczy właśnie takie, okay. takie tematy, ale to schodzimy już trochę na, na poboczny temat. Natomiast inkluzjonizm to jego taką chyba główną, głównym założeniem u podstaw tego leży to, że jeżeli ktoś chciał napisać o czymś, to znaczy, że uznał to za warte przeczytania w Wikipedii. No, to znaczy, że skoro jedna osoba to. uznała, że to warto, żeby to było w Wikipedii, to być może 10 innych osób, które są bierne, bo nie odważyły się edytować, być może one też uważają, że, że to jest warte, żeby to było w Wikipedii i być może one będą szukały tej informacji, w związku z czym, jeżeli ktoś uważa, że, że, że ktoś że, że może to napisać i że ktoś inny chce to przeczytać, to w takim razie Wikipedia powinna to zbierać, dlatego że właśnie dla ludzi ona jest. No właśnie, a miejsca przecież mamy dosyć pod dostatkiem. To nie jest tak, tak, już tak. w tej chwili półka, czy papier, który trzeba wyprodukować i zapisać, tylko po prostu no tego jest naprawdę, nie ma problemu z tym. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że problem jest troszeczkę inny, jeżeli chodzi o wzrastającą ilość artykułów, mianowicie, że jeżeli jest ich zbyt wiele, to nie ma ludzi, którzy poprawialiby takie do, drobne błędy, mhm. typu jakąś literówkę, typu kwestie techniczne, żeby te wszystkie artykuły wyglądały mniej więcej podobnie i że to jest raczej problem ograniczający tą ilość. No tak, ale z drugiej strony jak się usuwa takie artykuły, to potem ktoś, kto rzeczywiście, tak jak mówisz Szymon, jest w, w gronie takim wąskim zainteresowanych, no nie znajdzie tego hasła, bo po prostu ktoś je usunął. Natomiast ktoś, kto ogląda Wikipedię i szuka konkretnych hasł, to nie trafi przez przypadek na tamto hasło i nic przez to też nie straci, więc myślę, że dużo tracimy przez takie... Usuwanie haseł. Zresztą powstają inne wiki, wikie chyba, to się tak chyba odmienia. Wiki na, ogólnie, tak. Na, na różne inne tematy, powstają leksykony specjalistyczne jakieś, ale to jest dużo trudniej zrobić oddzielną wiki. To znaczy, odmiana jest tutaj kwestią merytoryczną, bo mogą powstawać wiki, czyli od nowa założone, mm -hmm. albo wiki, czyli w ramach serwisu Wikia, y, no który tak, jest, jest coś oddzielnym innego. serwisem. Mm -hmm. Tak. No właśnie, ale na mechanizmie Wiki to są Wiki po Jedne po i drugie inne. są na mechanizmie hmm. Wiki, tak. I, I wydaje mi się, że no, szkoda, że to tak się rozdziela i rozbija troszeczkę, no, ale no. W każdym razie mamy tutaj konsensus, który wszystko reguluje, dyskusja trwa. Znaczy, konsensusu nie mamy co do znaczy, tego, no, czy ten artykuł zasadę. jest czy Ja nie mówię jest. o zasadzie, że zasada konsensusu obowiązuje, więc trzeba się dogadywać po prostu i. Tak, tak, tak. I, i zresztą. Jeżeli chodzi o ten konflikt inkluzjonistów z dalecenistami to być może szkoda, że nie mamy wielu treści w Wikipedii, ale z drugiej strony możemy pracować nad rzetelnością tych, które mamy i e, trudno nam by było też zredagować i no, panować nad jakością takich właśnie bardziej lokalnych tematów, mm -hmm. które no, ale to może ci ludzie są trudne do napisania zająć, i jeszcze nie. trudniejsze potem do patrolowania, do, do utrzymywania, do rozwijania. No tak, bo to jednak też wymaga sprzątania i sprawdzania i jeśli tych haseł jest No ale dużo, przede dużo, wszystkim dużo wymaga więcej. ludzi po prostu, którzy będą no chcieli się tym zajmować. Mm -hmm, Więc to, mm -hmm. to, że ktoś jeszcze z Olsztyna chce napisać hasło o historii parafii, to, to jest okej, okay. natomiast E, fajnie by było, jeżeli on już chciałby naprawdę napisać w, o warmii i Mazurach e, i, i to rozwijać i tak dalej, to, to od niego by musiało e, to, to od niego by wymagało po prostu rozbudowy merytorycznej tych haseł, mm -hmm, a mm. takim ludziom po jakimś czasie mogłoby się to przestać podobać i e, łatwiej im jest założyć jakiś taki mały e, mały wiki, na której mogą sobie coś tam robić i w zasadzie to. E, no, mogą od tego odejść i się wielkiej, nic wielkiego nie stanie. No a gorzej, jeżeli Wikipedia ma hasła, zresztą takie też są, tylko chodzi o to, żeby ich było jak najmniej. Takie hasła, które ktoś napisał, potem zostawił i nie ma kto no tego poprawić. Widać, że one kiedyś spełniały zasady w momencie pisania, w tym momencie już standardy poszły w górę i i, i sobie piszą takie kilkuzdaniowe no albo nawet większe, niezweryfikowane, nie, zweryfikowane, nie to bo to. Wracając do tego artykułu na temat mito w którym tutaj przebywamy, no to ja zajrzałem do podobnego hasła na temat fabryki trzciny, no i okazuje się, że tam ani źródeł nie ma, ani jakichś szczegółów. I to teraz... jest generalnie bardzo zła metoda. No ja wiem, że zła, ale jednak trzeba do czegoś porównać i pewnie tak robią ludzie, którzy chcą jakieś hasło założyć. I... To jest bardzo popularna w ogóle sprawa i bardzo popularne y, myślenie, rozumowanie. Jeżeli inne hasło na podobny temat jest takie, to dlaczego moje musi być no właśnie. inne? No, no i niestety no, tutaj. argument jest taki, że tamto jest starsze, a. Y, <głos》> Do tamtego się jeszcze nikt nie przyczepił po prostu. <laughs> tak, tak. Nikt nie, nie prosił o uzupełnienie źródeł na przykład. No właśnie. Albo prosi, z tym, że nikomu po prostu nie ma tych... Yy, yy, zrobić tej, tej roboty, bo może sobie widzieć szablon, że, no, że tam uzupełnić tam nie ma. źródła. I... A to jak taki szablon się wstawia, to może się czegoś nauczymy od razu. Szablon o źródła? Tak. Szablon, czyli dwie, dwa nawiasy, dopracować, pionowa kreska oddzielająca parametry i dalej yy, źródła, Znowu pionowa hmm. kreska, data równa się. równa się, data. Aha, okej, okay, bo teraz no, się to zmieniło. trzeba będzie po prostu wrzucić w Wikipedię. Powiedzieć. Znaczy to akurat się nie zmieniło. Do ja szukiwarka. i tak polecam nowym użytkownikom, jeżeli nas słuchają, albo, albo czytelnikom, którzy by chcieli zacząć edytować, pobawić się z edytorem wizualnym i tam w edytorze wizualnym to powinno być prostsze, dlatego że... Hmm. E, klikamy sobie edytuj, potem, a zresztą już, już sam to coś takiego zrobię, więc będę mówił na bieżąco. Przedem e, sobie na na fabrykę pasło, może na edytuj. może wejść na, na fabrykę trzciny, bo tam właśnie brakuje tych tych e, i, i ten znacznik póki co sobie na początku miga, że, że jest gotowy do pisania przed pierwszą literką, więc dobrze by było to zrobić enter i tam e, w tym miejscu wstaw szablon, wstaw jest na, na górze w takim pasku, wstaw, rozwija na lista, szablon z takim puzelkiem, wpisujemy pod, w polu nowy szablon, pod tym dopracować, dopracować, wyświetla się nam taka lista, dopracować i mamy coś takiego, dodaj, dodaj parametr i tam brak źródeł. O. Wybierz ten parametr, jeżeli należy zweryfikować treść i dodać źródła, widzisz rażące braki w użródłowieniu, mogące w przyszłości stać się źródłem poważnych problemów. W polu poniżej wpisz aktualny rok, miesiąc, według schematu 2014, kreska 01, elastyczny 2014. No mi się tak szybko nie udało podążać za tobą, ale... ale jakoś... Jestem pod wrażeniem tego, co zostało zrobione z edytorem wizualnym. Jak ostatnio do tego zaglądałem, to czegoś takiego się nie dało jeszcze zrobić, więc... Jest też... duży postęp. Tak, jest, duży, jest zauważalny postęp. A to jeszcze z perspektywy mm -hmm. takich, takich drobnosnych smaczków, które już e, mniej interesują, czy są mniej uświadamiane przez zwykłego użytkownika, natomiast e, ja e, to wszystko widzę, bo porównuję ze stanem, w którym sam koordynowałem wprowadzenie wizualizatora no. mm -hmm. w, w, w Wikipedii, to takie właśnie takie trzeciorzędne zmiany, które bardzo ułatwiają życie na, tak na co dzień, właśnie nie, niekoniecznie uświadamiane, bo, bo są bardzo drobne, no to to są super. Ale to już nie będę nic konkretnego mówił, bo no one są takie bardzo techniczne. Mhm. Ale tutaj pytam o jakiś parametr. Co, co to ma być? Yy... Wpisałeś dopracować, tak? Nie, brak źródła. Aha, bo to chodzi o konkretny pewnie jakiś fragment, tak? Do jest, jest szablon, tak? Ma... No. Wstawiasz szablon dopracować? Yy, a dopracować, nie. Ja wstawiłem brak źródła szablonu. A nie, nie. To, to jest szablon, to który jest nazywa ten... się dopracować. Aha. Problem w tym, że nie mamy takiego szablonu, brak źródła teraz. Chyba jest. Yy, Zostało ostatnio zmienione. Tak. Wszystko, wszystko ujednolicamy do szablonu dopracować. Dopracować, to wstawiam. i yy, Tak, dopracować. Nowy szablon... Dopracować, masz? Mam. Szablonu używamy do oznaczania artykułów, które wymagają dopracowania. No dokładnie. I tak dalej. No i właśnie. I tam w, na tej liście jest coś takiego jak brak źródeł. Ja niedługo mam, planuję poprzestawiać kolejność tych, tych, tych, tych, tych opcji, tak żeby najbardziej popularne były na górze. To jeszcze U, mamy władzę nad tymi parametrami i jestem coraz bardziej pod wrażeniem. Słucham? Oczywiście, jest. że mamy. <grych> to znaczy, było. kiedyś nie mieliśmy, kiedyś one te wyskakiwały w losowej kolejności. Nie, nie, nie. nie, nie. To... Zawsze była taka kolejność, jaką określiliśmy w, w tym tak zwanym template data, czyli data, czyli, czyli w tych danych o szablonach. Okej. Okay. No to już zamieściłem w takim razie, fabryka czciny już ma. I wpisałeś 2014-02? Tak. Tak dokładnie, zapisz stronę, ale to jest jeszcze... No, już widzę ten, ten szablon właśnie co, bardzo prze, Przeczytaj To czytelnikom? Ten artykuł od 2014 02, tak dziwnie to jest napisane. Wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Możliwe, że ten artykuł w całości albo w części zawiera informacje nieprawdziwe. Informacje bez źródeł w każdej chwili mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Pomóż w Wikipedii i dodaj przypisy do materiałów opublikowanych wiary, z wiarygodnych źródeł. tu jest w wiarygodnych źródłach. No tak, w wiarygodnych źródłach. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Być może, zaraz sprawdzimy. Po wyeliminowaniu niedoskonałości prosimy usunąć szablon, dopracować z tego artykułu. Dyskusja jest, więc... Ale poczekaj, bo zagląda. jak tego nie zapiszesz, to zniknie. Ja zapisałem, Aha. tylko że to musi być przejrzane jeszcze, bo ja nie mam statusu redaktora, więc spokojnie mogę sobie takie zmiany robić. <śmiech> Usunąłem z artykułu nieencyklopedyczne określenia. Ktoś tutaj pisał. No właśnie, bo to prawdopodobnie Fabryka Czciny sama pisała ten artykuł, ale I właśnie ten... taki jest problem z tą z ilością artykułów, tak, że <śmiech> potem wiszą takie, z którymi mhm. nie wiadomo co zrobić. Yy, także, także to. To był nie, nieobiektywny punkt widzenia, bo tutaj było jedno z nielicznych. Jeśli nie jest jedyne miejsce, które koncentruje, to są takie stwierdzenia właśnie. Tak, to tak, tak zostać nie powinno. To zostało usunięte. Yy, ale co do, tego, co do tego, co teraz zrobiliśmy, ktoś mi kiedyś zwrócił uwagę, że nie powinno się raczej wykonywać edycji polegającej na wyłącznie wstawieniu szablonu z prośbą o źródła. Że warto zawsze coś poprawić, bo sama taka edycja jest niewskazana, ale nie wiem, czy co do tego jest konsensus. Szymon, jak myślisz? Oj, no to są takie bardzo drobne rzeczy i to już chyba nie wymaga konsensusu, raczej to jest kwestia zdrowego rozsądku. Ja wiem, że ty definiujesz zdrowy rozsądek jako coś, co każdy ma inne, ale mi chodzi po prostu o to, że jeżeli wstawiamy szablon i nic więcej z tym nie robimy, no to to nie ma żadnej wartości dodanej, ponieważ i tak widać, że ten, to hasło wymagało tych źródeł. Z drugiej strony można argumentować, że wielu ludzi nie uświadamia sobie, no że właśnie. jeżeli coś jest nieweryfikowalne, to że powinno mieć te źródła. Prawda? No ale to fabryka teraz sobie zajrzy, zobaczy, aha, a jednak coś tutaj wymaga uzupełnienia, prawda? I to chyba spełni swoje zadanie, tak mi się wydaje. To znaczy, problem polega na tym, że artykułów z takim szablonem mamy olbrzymią ilość, yy, także, także jest problem. Nie pamiętam, ile było ostatnio, to jest chyba na ostatnich zmianach. Yy, jeżeli chodzi o to, ile jest artykułów. To, to wszystko, yy, kiedyś o tym mówiliśmy, yy, nazywa się strona Wikipedia, dwukropek sprzątanie wikipedii i tam okay, mówiliśmy faktycznie. o tym, że tam było chyba około 30 kilku tysięcy, 40 kilku tysięcy? Ostatnie zmiany 44 tysiące ponad. Także mhm. trochę tego wisi. Dobrze, troszkę się za długo zatrzymaliśmy chyba nad tym, nad tym tematem, ale no będziemy pewnie jeszcze nie raz o tym rozmawiać. Myślę, że temat jest istotny. No zdecydowanie, ale mamy jeszcze dużo innych ciekawych tematów. Na przykład Wikipedia, WikiVip, czyli Zbiór Głosów Znanych Ludzi. To jest pomysł, który ja już tutaj zacząłem realizować, ale okazuje się, że jest że są inni też w Wielkiej Brytanii, którzy chcą, redaktorzy, którzy chcą wprowadzać na szerszą skalę pomysł, który wiązałby się z rejestrowaniem głosów znanych ludzi. Ten pomysł już jakiś czas funkcjonuje i jednym z takich przykładów jest chyba to, co ja zrobiłem z hasłem Piotr Kaczkowski, to warto zajrzeć, bo to jest akurat przykład ilustracji niefotograficznej, ponieważ Piotr Kaczkowski jest dziennikarzem muzycznym Polskiego Radia, program trzeci i on właściwie nie jest znany z twarzy. On jest znany z głosu. Więc ilustracja jak gdyby zdjęciowa nie ma sensu w, w tym artykule. Toczyłem tam dyskusję na temat właśnie takiej postawy i, i, i, i miałem parę głosów przeciwnych, ale w końcu utrzymało się jednak ta ilustracja dźwiękowa. Zwłaszcza, że jest dosyć ciekawa, wydaje mi się i warto, warto, zajrzeć jak to wygląda, ale pomysł na Wiki, Vip nie polega na tym, żeby wybierać jakieś cytaty, bo to byłoby już bardziej skomplikowane. Polega na tym, żeby namówić właśnie znane głosy, znane osoby, nawet nie głosy znane, tylko osoby znane, żeby powiedziały, kiedy się urodziły, skąd pochodzą, jakąś krótką informację o sobie, która właśnie byłaby nie, nie tyle ilustracją, co raczej ilustracją ich głosu w Wikipedii. I no, pomysł zaczyna się robić ciekawy dopiero w momencie, kiedy powiem o tym, że, że BBC, czyli takie publiczna rozgłośnia w Wielkiej Brytanii, jakoś chyba skłania się do tego, żeby pomóc w wydobyciu archiwalnych nagrań i udostępnieniu ich na wolnych licencjach. Zastanawiam się jak do tego zacząć, jak w tej sprawie będzie wyglądała kwestia weryfikowalności, bo niektórzy chcą na podstawie zdjęć dopisywać różne rzeczy do artykułów. Ciekawy jestem, czy ktoś na podstawie tych nagrań będzie próbował coś dopisywać. No nie sam. Aha, mówisz o tych z BBC, bo ten pomysł właśnie ten, żeby czytać taką krót, krótką informację o sobie, no to możemy posłuchać w tej chwili, bo mam tutaj takie nagranie. Stephen Fry je tutaj wykonał, to znaczy ktoś inny wykonał, ale on po prostu powiedział i posłuchajmy przez chwilkę. No takiej jakości tutaj troszeczkę słabej, słyszeliśmy przez te moje głośniczki, no ale jest to w wysokiej jakości FLAC audio file zamieszczony. Także mm, pomysł się będzie rozwijał, ja będę starał się też, jak już BBC się w to włączyło, no to może i Polskie Radio zechce też coś tutaj pomóc może w tym temacie, a chyba temat Myślę, że właśnie łatwiej jest zaczynać, jak już jest wzór. Polskie Radio wiem, że się wzoruje na, na BBC w wielu sprawach i być może tutaj też uzna, że ten wzór jest warty naśladowania. No ale to, to może w ramach projektu, który trzeba będzie jakoś opisać. A właśnie Szymon, bo ty się zajmujesz grantami, chciałem tak przy okazji się ciebie zapytać, bo tam jeśli chodzi o projekty Wikimedia, Stowarzyszenia Wikimedia Polska zgłaszane są tylko projekty, które wymagają finansowania, czy też takie, które nie wymagają finansowania? No, Komisja Wikigrantów akurat zajmuje się tymi, które wymagają finansowania, natomiast oczywiście możesz zrobić taki, który nie wymaga finansowania, z tym, że to już nie będzie kwestia Komisji Wikigrantów, tylko to będzie zwykły projekt no tak, czyli można go po prostu umieścić na liście, bo, bo chodzi o to, żeby była informacja, że jest taki projekt robiony, a nie tylko tak. te, które są finansowane, żeby tam były zamieszczane. Czyli taki projekt też można właściwie zamieścić chyba na stronie projektów wtedy, bo nie trzeba się starać o żadne dofinansowanie. No to chyba taki projekt no to trzeba ta, będzie zało ta, założyć. Ta, to, to, to, to nawet nie wiem, czy, czy te wszystkie, które tam są wymienione jako projekty, faktycznie... Miały jakieś tam dofinansowanie. Być hmm. może niektóre też właśnie były niejako robione przy okazji czegoś tam i, i nie wymagały dodatkowych kosztów. No, nie wiem. Być może ten projekt też okaże się, że, że będzie wymagał jakiegoś tam dofinansowania, chociażby jakiś dojazd czy. No czy tak, całkowicie? tak. Mhm. No dobrze, no to, to, to zamieścimy. Może, może jak z takim zamieszczeniem na stronach Wikimedia Polska będzie łatwiej rozmawiać z Polskim Radiem na przykład, żeby mogli zobaczyć, że faktycznie jest taki projekt na przykład, prawda? Mhm. Zostało nam 7 minut, więc musimy troszkę popędzić do przodu. Przechodzimy do wolnej kultury. Temat, który nam już spadał kilka tygodni. Minister Zdrojewski powiedział, że założenia ustawy o finansowaniu mediów publicznych są gotowe i że jest I nawet projekt. I chyba to puszczaliśmy tutaj kiedyś w radio. No dosyć dawno temu. Tak, tak, tak, tak, bo to już jakiś czas temu było. No i ciekawa jest bardzo odpowiedź, <coughs> odpowiedź blogerów do Bogdana Zdrojewskiego. To warto przeczytać w całości. Ale ostatnio okazuje się, że nawet chyba tego projektu wcale nie ma. To taka informacja sprzed z, z i chyba, że wcale tego projektu nie ma, bo ministerstwo mówi, że go nie ma. Natomiast minister mówi, że jest. I tak nie za bardzo wiadomo, gdzie tutaj jest problem. I na stronie jest napisane, że jest a ktoś wysłał wniosek o informację publiczną, zdaje się, i... No i czekamy. I nie, no była odpowiedź, że, że nie ma należy. Że nie ma. No, no więc tak ciekawe to jest. Ale przeczytam fragment, bo możemy się chyba podpisać pod tym apelem. Może pokrótce przypomnę, na czym polega pomysł ministerstwa. Ministerstwo wymyśliło, że żeby abonament radiowo-telewizyjny za, zastąpić opłatą audiowizualną, która byłaby związana z, z każdym mieszkaniem, z każdym jak gdyby, gospodarstwem domowym i, i z firmą i że ona byłaby zobowiązana płacić, ponieważ ma możliwość korzystania z, z radia i z telewizji. No i to wzbudziło takie duże kontrowersje. Z 15 stycznia 2014 roku mamy taki list i przeczytam go w tej chwili. Szanowny panie ministrze, w związku z przedstawionym przez pana ministerstwo projektem opłaty audiowizualnej, która według pana wypowiedzi przytoczonej przez Gazetę Wyborczą nie będzie pobierana za faktyczne korzystanie z programów nadawców publicznych, ale za możliwość odbioru programów, wzywamy pana do zapłaty za możliwość czytania naszych blogów umieszczonych w internecie, nawet jeśli pan faktycznie z tej możliwości nie korzysta. Wszyscy bowiem powinni być równi wobec prawa i nikt nie powinien być dyskryminowany. Skoro fakt zapewniania przez państwo możliwości odbioru programów nadawców publicznych uzasadnia pana zdaniem pobieranie opłaty od każdego, kto potencjalnie może z niej korzystać, to powinien Pan się zgodzić, że zapewnienie przez nas możliwości czytania naszych blogów również uzasadnia pobieranie takiej opłaty. Liczymy więc na to, że zapłaci Pan każdemu z nas po 100 zł rocznie, na tyle wyceniamy wartość tej usługi, i namówi Pan swoich kolegów z rządu i partii do tego samego. Z poważaniem i tutaj jest kilkanaście, może no kilkanaście podpisów. Przy czym inicjatorem tego jest Jacek Sierpiński z Partii Libertariańskiej. Mm -hmm. I Wojciech Mazurkiewicz tutaj jest podpisany. Tego pana nie, nie kojarzę. Nie, zbieżność nazwisk przypadkowa. Co o tym myślisz, Szymon? No cóż, bardzo ciekawa jest argumentacja, od początku y, już właśnie mówił o równości wobec prawa i tak dalej, czyli w zasadzie jakby tak y, jakiś prawnik chciał na to spojrzeć, no to y, to jest y, argumentacja taka jakby to powiedzieć y, nieprzekonująca. No nie, no, to nie ma być przekonujące. To tylko... znaczy, to jest oczywista kpina i właśnie no, ja się pójdźcie. zastanawiam, czy wszyscy to odbiorą jako oczywistą kpinę z ministra. Ja wiem, że to jest oczywista, oczywista kpina I, i tylko właśnie, no nie, no może to akurat już jest, wynika z moich cech osobowości, że nawet jeżeli robię jakieś oczywiste kpiny, to, to staram się, żeby one wyglądały no dosyć tak. realistycznie. No ale tutaj taki wiesz, no bardzo ciekawe to jest dyskusja, która się nie toczyła, teraz nagle zaczyna przybierać jakąś ciekawą formę. E, takie wydaje się, to troszkę demagogii tutaj jest w tym, ale. Tak, ale no to, no to jednak, no no, ale jednak coś w tym jest. Coś w tym jest i tak i, i takie no, zdroworozsądkowe podejście od razu sugeruje, no jak to? No, no, no, przecież nie można pobierać opłaty za coś, z, że coś, ktoś może z czegoś korzystać, jeśli z tego nie korzysta. No i on może Zmaczy, ja, ja deklarować, oczywiście... że nie chce korzystać na przykład i co wtedy? No, tak, no życzę oczywiście tym blogerom i innym tego typu środowiskom e, oddolnym właśnie, e, żeby potrafiły stworzyć lobby, no o właśnie. sile porównywalnej mm -hmm. do, tych, do tych lobbystów, rekinów, Bo na ten list to na pewno nie prawda? dostaną odpowiedzi. Prawdopodobnie to jest tylko taka akcja, która ma zwrócić na coś uwagę. Tak, bo to jest tylko akcja obywatelska, także tak naprawdę to, to na akcję obywatelskiej nie trzeba odpowiadać, bo wiadomo, że obywatele to tam mówią, jak mówią, a potem i tak zagłosują na tego, kogo trzeba. Tak, że ogólnie to, to możemy no, sobie tak dodać. Zwłaszcza, że też nie, nie stanowią właśnie żadnego lobby, ani stowarzyszenia, nie potrafią się zorganizować, no. tylko podpisali jakiś wspólnie list. No Nie głosują jest. wszyscy razem na partię opozycyjną, to znaczy, że są w miarę niegroźni. No właśnie, no więc y, może, może to zatoczy jakieś szersze kręgi. Kończymy już powoli audycję niestety. Jeszcze ważna informacja o tym, że prawokultury.pl y, umożliwia nam y, konsultacje prawa, autorskiego europejskie konsultacje. I zostały tylko trzy dni, więc to warto jeszcze zdążyć dzisiaj o tym powiedzieć. Komisja Europejska ogłosiła najważniejsze konsultacje społeczne w historii Unii Europejskiej. Konsultacje prawa autorskiego. Myślę, że wszyscy słuchacze są zainteresowani. Każdy człowiek właściwie chyba, którego dotyczą, a wszystkich dotyczą prawa autorskie. Ale chyba ten termin został przedłużony. Coś tak mi mignęło ostatnio, że do 5 marca. No ale no, tutaj jest cały czas, że do 5 że do lutego. 5 lutego. Znaczy, lutego. Zawsze, zawsze taki argument, że najważniejsze, bo dotyczące prawa autorskiego, to no, tak no tak. troszeczkę mnie śmieszył, bo, no, no, bo a co? Na przykład e, kwestie dotyczące spadkobrania, czy, czy, czy kupowania w sklepie, czyli umowa sprzedaży, to już jest e, coś mniej ważnego. No, no. Dla każdego ale... co, co innego jest ważne, to, to masz rację, jasne. W każdym razie, tutaj po polsku jest ta strona przygotowana i można wziąć udział, można odpowiedzieć tylko na jedno pytanie, można odpowiedzieć na 12 najważniejszych pytań, albo odpowiedzieć na wszystkie pytania, to kilka minut, kilkanaście albo chyba nawet godzinę może zająć w porywach. I no, Jeśli ktoś chce dłuższe wypowiedzi oczywiście tutaj zamieścić. Także to y, warto z tego skorzystać, bo kilka tylko dni zostało do końca. No i cóż, i to wszystko w takim razie w dzisiejszej audycji. Dziękuję Szymon, dziękuję Marek za Wasz udział. Do usłyszenia. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.